Zacznijmy dla naszego wspólnego rozważania z Księgi Ród z drugiego rozdziału od dziewiętnastego wiersza do końca. A jej tyściowa rzekła do niej, gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś? Niech będzie pogostawiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. Wtedy odpowiedziała swej tyściowej. Uwaga pracowała i rzekła: Ten mąż, u którego pracowałam dzisiaj nazywa się Boaz. Wtedy rzekła Noemi do swojej synowej: Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Powiedziała jeszcze Noemi: Mąż ten jest naszym bliskim krewnym, jest jednym z naszych wykupicieli, i rzekła ród Moabitka. Mąż ten powiedział jeszcze do mnie. Przyłącz się do moich służących, aż do czasu zakończenia całego mojego żniwa. Noemia dozwała się więc do ród swojej synowej. To dobrze, córko moja, że będziesz chodziła z jego służącymi, aby cię nie nagabywali na innym polu. I przyłączyła się do służących Boaza, aby zbierać, dopóki nie zakończono żniwa jęczmiennego i żniwa pszenicznego. Mieszkała zaś ze swoją teściową. 18 mówi, że i teściowa rzekła do niej, gdzie zbierałaś dzisiaj i gdzie pracowałaś. 18 nam mówi jeszcze, potem wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku i dała jej. I na podstawie tego, co wyjęła i że ta przyniosła tę, tą efę tego yy, ziarna, właśnie teściowa ją zapytała. Widzimy, że człowiek wierzący jest to człowiek, który musi być na nim widać świadectwo życia z Bogiem. Mojżesz, kiedy schodził z góry, to właśnie na nim było żeby było widoczne ta świętość Boża i że to oblicze jakby jaśniało i że lud izraelski nie mógł patrzeć na oblicze Mojżesza. Dlatego, że jaśniało. Yy, tutaj widzimy, że yy, ona przebywając na tym polu Boaza i z samym Boazem yy, sprawiło to, że właśnie yy, ona wydała, yy, Noemi wydała takie świadectwo i że yy, niech będzie błogosławiony ten, który zwróci na ciebie uwagę. Że to jest dla nas też i taką, e, jakby wskazaniem, że e, kiedy przebywamy z Bogiem, kiedy chodzimy z naszym Panem, to wtedy też i widać na nas, że się zmieniamy. Ród zmieniła się przez jeden ten dzień, i ona e, ta Teściowa też widziała tą zmianę. I to wyraziło w tych słowach. Niech będzie błogosławiony ten, który zwróci na ciebie uwagę. zastanawiam się nad tym, czy to był e, przypadek, czy to e, rzeczywiście było e, celowe ze strony Noemi, e, ale przecież ona mogła powiedzieć, tam jest pole Boaza, on jest naszym bliskim, krewnym, idź na jego pole. Ale to się tak nie odbyło. E, I e, widzimy, że ona sama wybrała, na chybił trafił e, to pole, na które poszła. I okazało się, że to akurat było pole Boaza. I teraz e, e, Noemi mówi, e, nie wiedząc jeszcze, u kogo Ród pracowała, niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę, czyli widziała, że ona nie wróciła z pustymi rękami, że e, Bóg przez tego człowieka e, im pobłogosławił. I tutaj Rut mówi, ten mąż, nazywa się Boaz. Wtedy możemy sobie wyobrazić, że oczy Noemi otwierają się coraz bardziej i ona widzi w tym palec Boży. Że to rzeczywiście się nieprzypadkowo ułożyło, bez ludzkiego żadnego jakiegoś przewidywania, bez myśli ze strony człowieka, ale właśnie, że to w tym jest ręka Boża. I wypowiada mi takie błogosławieństwo. Niech mu błogosławi Pan, który nie zaniechał swojego miłosierdzia dla żywych ani dla umarłych. Tak jakby mając na myśli jeszcze i to, że przecież ona straciła męża e, tak jak i Ród <śmiech> Oczywiście no, straciła też dzieci e, i widać, że Bóg. E, e, Syła pocieszenie. I to możemy widzieć, że przecież ona poszła z powodu nieposłuszeństwa Panu. To znaczy, że jej duchowe widzenie także było zamazane. Człowiek, który oddala się od Boga, nie rozpoznaje Bożego prowadzenia. I słowo od Boga ma dla niego coraz mniejszą wartość i coraz mniej to słowo rozumie. Mamy w liście do Rzymian takie zdanie w 12 rozdziale drugi wiersz, przemięcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. A więc człowiek potrzebuje zacząć myśleć na sposób Boży, żeby zacząć rozpoznawać to, co jest wolą Boga. Jeśli będzie coraz bardziej podobny w myśleniu do tego świata, no to coraz trudniej będzie mu to wychwycić, a nawet gdyby to usłyszał, to po prostu nie będzie to miało żadnego większego znaczenia. I coś takiego niestety stało się z Noemi, że ona przez to oddalenie się na te 10 lat z Betlejemu też wiele duchowo straciła. No ale tutaj widzimy, że Bóg odnawia porządek rzeczy. Noemi też tak mówi, mąż ten jest naszym bliskim krewnym. Jest jednym z naszych wykupicieli. I to ma znaczenie nie tylko to, że to jest ktoś, kto jest z rodziny, ale wedle zasad ustanowionych przez Boga w Izraelu ten krewny to był ktoś, kto mógł kogoś ze swojej rodziny, kto na przykład stał się niewolnikiem, wykupić. Takie było prawo w roku jubileuszowym. Jeśli ktoś z powodu biedy sprzedał swoje dziedzictwo, to znowu ten bliski krewny mógł to odkupić. I tak samo, jeśli chodzi o te małżeństwa lewirackie, to znaczy, że jeśli mąż zmarł, i nie pozostał żaden syn jako dziedzic, to wtedy któryś z braci, ewentualnie krewny, miał prawo, czy wręcz obowiązek, ożenić się z taką wdową, po to, żeby ten syn, który się urodzi, był tym no, jakby synem tego zmarłego, był zaliczany jako syn tego, który, który zmarł wcześniej, po to, żeby ta ziemia została jakby w rodzinie, miała tego dziedzica. I dlatego tutaj ten, nazwijmy ta instytucja tego krewnego była tak ważna, że był to ktoś, kto miał takie możliwości, żeby po prostu tę rodzinę w jakiś sposób uratować, czy podbudować. I ona mówi, jest jednym z naszych wykupicieli, jeszcze nie wiedząc, czy nie widząc, że jest to ten jedyny, który jest w stanie wykupić. I to oczywiście możemy y, y, y, widzieć szerzej, bo y, Bóg w Biblii nazwany jest wykupicielem, także chciałbym tu podać w jednym miejscu na przykład, w psalmie, księga psalmów, y, psalm 78. 38, 35 wiersz, przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg najwyższy jest odkupicielem ich. Jest takich miejsc e, trochę w Biblii, gdzie widać to, że Bóg nazwany jest odkupicielem, czyli kimś, kto ma prawo kupić, wykupić. E, i jeszcze do tego chciałbym podać z Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o Panu Jezusie. Znane miejsca, ale może akurat na to słowo nie zwracaliśmy tak bardzo uwagi. Z listu do Galacjan. Chodzi o to, że ktoś zapłacił cenę po to, żebyśmy zostali uwolnieni z niewoli. W liście do Galacjan. Trzeci rozdział, trzynasty wiersz. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. To chodzi o to, tak jakby wykupić, zapłacić za niewolnika, po to, żeby go wypuścić na wolność. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Osiemnasty wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi srebrem albo złotem, pozostaliście wykupieni. krwią Czy też objawienie, piąty rozdział. rozdział dziewiąty wiersz godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi. I tak jak człowiek, który z powodu swego ubóstwa został sprzedany, stał się niewolnikiem, tak i my staliśmy się niewolnikami grzechu. Straciliśmy nasze dziedzictwo, bo straciliśmy raj. Zostaliśmy wygnani. Tym samym zostaliśmy odłączeni od Boga, mówiąc obrazowo od naszej rodziny. I potrzebujemy wykupiciela. Ponieważ sami nie jesteśmy w stanie się wykupić. A tym... Wykupicielem jest Chrystus. I teraz to nam uzmysławia, że gdyby nie On, nikt z nas nie byłby w stanie znowu wrócić do Boga, stać się wolny, ani mówić, że niebo jest naszą Ojczyzną. To jest tylko to, że On wykupił nas. I to, jak czytaliśmy, nie była to jakaś kwota, ale to było Jego własne życie. z kabin Że sprzedał wszystko co miał. Kupił nie? Aha. To jest taki bardzo wspaniały zrot Rut, która odpowiada jej yy, na to zapytanie. Ja wracam jeszcze do tego dziewiętnastego wiersza. Ten mąż, u którego pracowałem dzisiaj, nazywa się Boaz. Przecież yy, rud nie wiedziała o tym, że Noemi go zna. Rut po prostu wypowiada tylko imię. I nie opowiada o nim, co ma, jak wygląda, tylko mówi o tym, jakby wszyscy go znali w całym mieście. I tak też się wyraża do y, Noemi. W taki sam sposób mówi do Noemi, a w, przecież nie, nie było y, wcześniej, one nie rozmawiały ze sobą na temat Boaza. Nic na ten temat nie czytamy. Nazywa się Boaz. I to jest Kochani, cudowne, że yy, ród tutaj w tym miejscu, odpowiadając w ten sposób, uważała, że wszyscy w mieście go znają i że Noemi też musi go znać. Ale ta odpowiedź pokazuje, że ona była tak tym, yy, jak można powiedzieć, to serce Boaza i ta miłość Boża, która tam właśnie w tym Boazie była, sprawiła właśnie to, że serce ród bardzo blisko przylgnęło do tego męża. Podobna sytuacja jest w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. Kiedy to właśnie Maria jest yy, przy grobie Pana Jezusa i pyta ogrodnika, jakby, Panie, gdzie go położyłeś, a ja go weznę. I tutaj w tych słowach też jest yy, takie, takie stwierdzenie, jakby wszyscy koło wiedzieli, o kogo jej chodzi. Ona nie wymieniła i nie, nie mówiła jej, że to jest ten, który... Yy, zmarł wczoraj, że był ukrzyżowany, ale mówi: Trzynastym wierszą, niewiasto, czemu płaczesz? Rzeczy im, im. Wzięli pana mego i nie wiem, gdzie go położyli. Dalej, a gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus, rzekł jej Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, nie mając, że to jest ogrodnik, rzekła: "Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę". Znowu mówi tutaj, że wszyscy w koło powinni wiedzieć, kto to jest. I to też pokazuje i nam, kochani, taką rzecz. Nazywa się Boaz, nazywa się Jezus. Żeby wszyscy ludzie wiedzieli w koło, z kimy mamy do czynienia i kto jest naszym Zbawicielem. Aby właśnie Jezus Chrystus tak wypełnia nasze serca, żeby inni ludzie nie musieli się domyślać, o kim mówimy, z kim żyjemy i z kim, możemy powiedzieć, przebywamy. Żeby inni ludzie przez samo nasze postępowanie widzieli, że Jezus jest naszym Zbawicielem. I to jest cudowne, kochani, że to właśnie Bóg sprawił to wrót że ona tak właśnie odpowiedziała Noemi że tu widzimy Boże rzeczy że tu widzimy właśnie te Boże rzeczy które ona yy, wypowiada i dopiero ta Noemi która, yy, która jakby zapomniała. Wypowiada to błogosławieństwo i też wypowiada o tym odkupicielu. Tak, miała odkupiciela, może o nim zapomniała. To jest po prostu też i dla nas taka nauka, abyśmy też nie zapomnieli o naszym odkupicielu który jest przecież tak blisko nas. On nas nigdy nie zostawia samych. On zawsze jest blisko nas. Tak jak wtedy i Maria tam przy grobie ja go wezmę, chciała po prostu go być blisko Pana Jezusa, tak i tutaj mąż ten nazywa się Boaz. To jest cudowne, żebyśmy i my umieli powiedzieć tak o naszym Panu świadectwo to jest mój Zbawiciel. To jest mój Pan, który mnie zachowuje, błogosławi i który mnie odkupił na wieki. Tu jest napisane, że jednym z naszych wykupicieli, ale widzimy z dalszej treści Słowa Bożego, że On jest ten, który jest jedyny i nie ma innego. I tak jak nasz Pan Jezus, nie ma innego odkupiciela. Jezus Chrystus jest jedynym odkupicielem, jedynym Panem i Bogiem naszym Zbawicielem. I to musimy wiedzieć, żebyśmy się w naszym życiu ciągle, ciągle na nowo do Niego przychodzili i nie zastanawiali się, czy są jakieś inne możliwości. Jako młodzi ludzie, może człowiek ma na sercu to, że jest może jakieś inne rozwiązanie, może jakieś inne możliwości wejścia do nieba. Jakże wielu ludzi, którzy są z tego świata, którzy jeszcze nie poznali Boga, myśli, że są inne możliwości wykupienia, inne możliwości wejścia do nieba. Niektórym ludziom Zbawiciel po prostu tak spowszedniał, tak jakby osłabła ta miłość do Niego osłabło to chodzenie z Nim. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że za mało przebywamy w bliskości z Nim. Odnówmy nasze relacje z Panem Jezusem i chciejmy z Nim codziennie chodzić, codziennie Go naśladować i jeśli żeśmy o tym zapomnieli, to najpierw przyjdźmy pod krzyż, później do grobu, a później myślmy o tym, co w niebie. Tak jak zrobiła to Maria i ona nie zapomniała o Zbawicielu, którego najpierw namaściła na pogrzeb, później yy, chciała go jeszcze... Inni chcieli go namaścić, ale już było za późno. Ona po prostu to zrobiła w tym czasie, który był odpowiedni. I miejmy to na sercu, aby właśnie w takim odpowiednim czasie zawsze być ze Zbawicielem, i który chce, naszego, chce naszej społeczności i chce z nami, można powiedzieć, mieć społeczność, bo to mówi w tym, w tym złym czasie, który teraz go mamy, w czasie Leodycei. Pisze nam to yy, objawienie, Trzeci rozdział, dwudziesty wiersz. Oto stoję u drzwi i jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak. Pan Jezus chce z nami mieć społeczność i chce z nami spożyć tą ostatnią wieczerzę na tej ziemi i uważajmy, że właśnie nawet i to dzisiejsze spotkanie, które mamy na modlitwę i na rozważanie Słowa Bożego może być tą ostatnią wieczerzą. Może być tym ostatnim czasem, kiedy się spotkamy z nim na tej ziemi, a już jutro może spotkamy się w niebie. List do Rzymian, dziewiąty rozdział, rzuca nam światło o tym.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 jest blisko spokrewniony z ród. Ona jest obrazem na Izraela, który wraca z wygnania. Na Izraela, który jest spokrewniony cieleśnie z Chrystusem i jest to generalnie taki proroczy obraz jak w Ezechiela jest pokazana Dolina Suchych Kości, gdzie najpierw te kości razem się złączyły, co obrazowo widzieliśmy na przykład w historii w 48 roku, 1948 roku, gdy powstało państwo Izrael i Żydzi spośród pogan zaczęli się tam cieleśnie, ale jeszcze nieduchowo jednoczyć. Przyjdzie czas, kiedy właśnie będzie też odnowa duchowa tego Izraela i ten odnowiony duchowo Izrael będzie uciekał przed Antychrystem jako niewiasta, którą możemy oglądać w objawieniu Jana. Jako niewiasta, która ucieka przed smokiem. Też tutaj widzimy, że jest dwóch wykupicieli, że Boaz, jako Pan Jezus, jest bliższym wykupicielem tym pierwszym w cudzysłowie wykupicielem, ale nie tyle wykupicielem, co bezskutecznym wykupicielem jest zakon. On nie dał rady Izraelitom zbliżyć się do Boga. On tylko ujawniał grzechy. Drugim wykupicielem jest Chrystus. Zakon był tylko przewodnikiem do Chrystusa, a właśnie Pan Jezus Chrystus jest tym, który prawdziwie potrafi ten naród Przywrócić do jedności z Bogiem, wybawić i uratować. Też tutaj jest bardzo ciekawe, że z sługami Boaza ona ma zostać do żniwa. Potem, wiadomo, my jako wierzący będziemy zabrani, a ci Żydzi, jeszcze nieodnowieni duchowo, będą dopiero w czasie połowy ucisku obudzeni z takiego, jak gdyby letargu duchowego i wtedy zrozumieją, że czekają na prawdziwego Mesjasza, kiedy cała Ziemia pójdzie w podziwie za zwiedzeniem, za antychrystem, i za zwierzęciem. Chciałbym powiedzieć o tym, jak Noemi odpowiedziała tej teściowej, kto to jest, o kogo zbierała. To najpierw... Od, Rut odpowiedziała. Rut Noemi. Yy, wiedziała, co mu powiedzieć, że kto to jest. Yy, tu na początku tego rozdziału, to kiedy ona się pojawiła na tym polu, to... No, tu nie pisze nic, od, nie jest nic napisane. Ale tutaj sługa musiał z nią porozmawiać, zapytać się, kto ty jesteś, skąd jakby się znalazłaś i ona musiała jej powiedzieć, bo yy, Boaz przychodzi i zauważa ten ród i pyta się sługi a on mu wszystko od razu mówi, kto to jest i ten sługa musiał po prostu jej powiedzieć, u kogo ona teraz zbiera bo wcale tutaj Boaz się nie przedstawia jej, że ja jestem Boaz i teraz tak jeszcze z tym jest powiązane, że Pan Jezus nie zawsze się przedstawiał, komu na przykład y, Pawłowi się przedstawił. Paweł się zapytał, kto jesteś, Panie? A on się przedstawił, mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Chodziło to, że Pan Jezus się nie zawsze przedstawiał. A też y, przedstawił się temu śleponadzonemu, któż tu jest, żeby mu wierzyć, nie? I też ty, Pan Jezus opowie, y, przedstawił się. A chcę też przez to powiedzieć tutaj to, że y, Temu ślepemu nikt nie powiedział, że to, że to Jezus się uzdrowił. I tutaj jest yy, taka analogia, nasza rzecz z tym, żebyśmy też, kiedy się ktoś pojawił, tutaj nowy, to też po prostu porozmawiać z nim. Akurat przyznam się, że mnie takie coś po prostu łatwo nie przychodzi, żeby ktoś nowy tu przyjdzie i z nim tam rozmowę z zgromadzeniu podjąć. Ale jest to tak, jak tu po prostu słowa mówię, żeby rzeczywiście tą słowę Tą podejmować, rozmawiać i przedstawiać, przedstawić Pana Jezusa, kim On jest. Bo potem się już, jak już weszła w relację z tym Boazem, to ona, ta ród to później, kiedy została ona zapytana już o, o Boaza, to ona już wiedziała, ten mąż nazywa się Boaz, już wiedziała ta ród co odpowiedzieć. I to po prostu odpowiedziała, pewnie. A jeszcze co chciałem taką rzecz powiedzieć, jak Zbyszek wspomniał o tym, że był przypadek, to może było już mówione. W tym drugim rozdziale, w pierwszym wiersz, to nagle tu jest tak, że ukoło ta, że tam, do ta była, tlek, miała takiego krewnego, ze strony swojego męża, który nazywał się Boaz. Później jest o Ród, że ona poszła zbierać, no i przez przypadek trafiła na tego Boaza. Ze strony Boga nie był to przypadek, a ze strony Ród to przypadek. 215. Jak szczęśliwy jestem w rękach zbawcy dusz. Jak szczęśliwy, jak szczęśliwy. U drugiego wszystko ja złożyłem już. Ja szczęśliwy, ja szczęśliwy, w dniach jak i w czasie probiło. Szczęśliwy jestem w służbie zbawcy dusz. Jak szczęśliwy, jak szczęśliwy. Z poświęceniem chętnie dlań pracuję wciąż. Będąc w służbie zbawcy dusz. Ja własność... Good. Yeah.